Rozdział 11. Farmako-eutanazja Ten tytuł nie jest lingwistyczną fanaberią, tylko realną rzeczywistością. Współczesne giganty farmakologiczne tworzą globalny przemysł Holokaustu na ludzkości w skutkach rozpisanych na kilka pokoleń. Drugim kierunkiem przemysłu powolnej zagłady znacznej części populacji ludzkiej jest zbrodnicza produkcja żywności genetycznie modyfikowanej. W obydwu tych programach wiodącą rolę mają klany globalnych przestępców pod nazwą Rockefellerowie i Rothschildowie. Nelson Rockefeller założył w 1947 roku Międzynarodową Korporację Gospodarki Podstawowych Produktów Spożywczych. Natomiast Rothschildowie są finansowymi patronami i w większości współzałożycielami, Ponad 40 gigantów farmakoludobójczych działających pod pretekstem produkcji leków i szczepionek. Światową ośmiornicą lobbingową jest w tym zakresie AIPAC. Organizacja żydowska Dr Lorraine Day w wywiadzie dla wydawcy strony internetowej, zarazem prezentera radiowego Dary Bradforda Schmidta, konsekwentnie krytycznego wobec Izraela i syjonizmu stwierdziła, w kontekście AIPAC, Cytat. Niedawno podczas uroczystego obiadu dla AIPAC przyszło około 30% członków Izby Reprezentantów oraz 50-60% senatorów. Jest to niesłychane, żeby senatorowie czy kongresmeni byli zapraszani na obiady grup lobbyingowych, Oczywiście wiedzą, że są przez tę grupę finansowani i jeśli nie zjawią się, to nie zostaną ponownie wybrani. Około 90% pieniędzy przekazywanych w USA demokratom i 40-50% republikanom, którzy stają do wyborów, pochodzi z AIPAC. Dlatego wyborcy nie mają wpływu na senatorów i kongresmenów, którzy wiedzą, kto płaci na ich utrzymanie i pomaga im w wyborach że są to Żydzi, dlatego nie przejmują się zwykłymi ludźmi, słuchają tylko Żydów. Posłuszmy się zbiorczymi ustaleniami w dziedzinie bioterroryzmu i masowymi morderstwami na skalę ludobójstwa. Dokumentem jest oficjalny akt oskarżenia przeciwko rządowi federalnemu USA w tych sprawach autorstwa adwokata Tima Watera skierowany do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Okręg New Jersey. W Trenton, New York, to wniosek o wstępny zakaz, czyli w nawiasie nakaz sądowy, zabraniający przymusowych szczepień przeciwko grypie. Wniosek został skierowany w 2009 roku na fali przymusu przyjmowania szczepionek przeciwko grypie. Skarżący dowodził, że przyniesie to szkody dla zdrowia szczepionych, zarazem będzie jawnym pogwałceniem konstytucji. Istnieją bowiem liczne i twarde dowody na to, że szczepionki przygotowane na lata 2009-2010 zawierają ciężkie metale jak sproszkowana rtęć, aluminium i inne toksyny, które spowodują oczywiste szkody. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, iż wirus grypy dostanie się nieumyślnie do niektórych szczepionek, powodując tym samym jeszcze więcej szkód u osób, które je otrzymają. Skarżący Tim Water domagał się rozpatrzenia pozwów w trybie pilnym, gdyż pozwany rząd federalny publicznie oświadczył, że wymusi te szczepienia na amerykańskim społeczeństwie wbrew jego woli. Po drugie, The Telegraph z 2 lipca 2008 roku podał, że podczas testów na bezdomnych dodano do szczepionek za dużo wirusa i 20 z nich zmarło. Tu mamy odnośnik i czytamy od razu odnośnik. Tytuł publikacji w The Telegraph bezdomni zmarli po próbnych szczepieniach przeciwko ptasiej grypie w Polsce. Dodajmy, że realizując dyktat Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, prezydent polski podpisał ustawę o przymusowych szczepieniach wszystkich Polaków. Rzekomo wracają ospa i różyczka. Koniec odnośnika. Jedną z głównych firm produkujących te zabójcze szczepionki jest Baxter Pharmaceutic. Zamieszany w przypadkowe wypuszczenie żywego wirusa przeciwko ptasie i grypie w pociągu w Szwajcarii. Suchy lód, który chłodził pojemnik z ampułkami żywego wirusa, przypadkowo, w cudzysłowie przypadkowo, eksplodował w pociągu pasażerskim w dniu 27 kwietnia 2009 roku. Pisał o tym Der Spiegel w dniu 28 kwietnia 2008 roku. Rząd federalny wymusił masowe szczepienia przeciwko grypie już w 1976 roku, lecz musiał je przerwać, gdyż spowodowały one więcej szkód niż pożytku. Teraz niebezpieczeństwo jest nieporównywanie większe, gdyż nowe szczepionki zawierają sproszkowaną urtęć. Skarżący Polak, a oficjalnie amerykański adwokat Tim Water pisał, cytat, Przypomina to czasy, kiedy nazistowscy lekarze Hitlera przymusowo aplikowali więźniom zastrzyki zawierające leki wspomagające. Wspomagające w cudzysłowie. Przypomnę tylko, że nazistowska ideologia została potępiona właśnie z powodu podobnych okrucieństw. Rząd federalny dopuszcza się jawnego pogwałcenia szóstej poprawki konstytucyjnych praw powoda. Po fiasku szczepień w 1976 roku producenci szczepionek, m.in. Baxter, żądają teraz całkowitego immunitetu przeciwko takim pozwom. Załącznik B. Cytat. Nietykalność prawna dla producentów świńskiej grypy. Opublikowany na stronie internetowej MSNBC 20 lipca 2008 roku. Ten zakaz daje producentom zielone światło do użycia sproszkowanej rtęci w ich nowych szczepionkach przeciwgrypowych. Centrum Kontroli Chorób przyznaje, że nowe szczepionki przeciwgrypowe zawierają sproszkowaną rtęć. Timerosal Merkury, znany jako sprawca masowego zapadania na autyzm amerykańskich dzieci w wieku 2-4 lata. Rząd federalny jednak zignorował oparte na faktach dowody. Zamiast tego słucha rządnych zysku grup producenckich, które chcą wyłudzić miliardy dolarów. Dalej powód pisał, że popierająca tych kryptoludobójców Światowa Organizacja Zdrowia popierała rozpętaną histerię ptasiej grypy. Ogłosiła ona tak zwaną szóstą fazę tej choroby, ignorując fakt, że zmarło na nią tylko kilkaset osób na całym świecie podczas gdy zwykła grypa zbiera roczne żniwo rzędu 200-500 tysięcy zmarłych i nikt na czele z o nie bije na alarm. Rząd federalny, stymulując histerię ptasiej grypy, publikuje prymitywne porównanie zagrożenia tą szóstą fazą ptasiej grypy z trzęsieniem ziemi w skali 8 stopni Richtera. Kukiełki z rządu federalnego nie chcą rozsądnie zweryfikować tej histerii. Sama firma profitująca na tej fali histerii, GlaxoSmithKline, zarobiła 4 miliardy dolarów. Dyrektor generalny powiedział proroczo, proroczo w cudzysłowie, że jego firma już od trzech lat przygotowuje się do pandemii ptasiej grypy i wydała ponad miliard dolarów na rozwój swych zakładów do produkcji szczepionek ptasiej grypy. Może więc spokojnie wydać 100 milionów na kampanie reklamowe. Może opłacać prezentarów telewizyjnych, sprzedajnych lekarzy, dziennikarzy, fachowców, służby zdrowia, etc. Przykładem podanym przez skarżącego była dziewczynka w Anglii, która rzekomo zmarła, jak twierdziła WHO, na świńską grypę, ponieważ rodzice zlekcoważyli groźbę zakażenia. Dokładne śledztwo ustaliło, że dziewczynka zmarła na skutek zapalenia migdałków, a nie na świńskie oszustwo. Kiedy to ujawniono, WHO ogłosiła, że zaprzestaje monitorowania przypadków ptasiej histerii, co opublikowano na stronie internetowej New York Times'a 16 lipca 2009 roku. Tam wcześniej był odnośnik przy nazwie firmy Baxter. Czytamy, co jest w odnośniku. Baxter przejął, w cudzysłowie w nawiasie wykupił, m.in. firmę Polfa. Dziś lubelska Polfa to Baxter, nieodparcie kojarzący się nam ze słowem bankster. Rząd federalny, kończył swój pozew Water. Tak naprawdę to nasz czytelnik z Australii. Zaniedbywał swoje obowiązki alternatywnego zwalczania wirusa świńskiej grypy, jak na przykład elektroniczna metoda doktora Royal File, która nie wymaga wbijania igły w ciało, ani też nie zawiera sproszkowanej rtęci. Polska także miała swój udział w aferze wściekłej grypy, ptasiej grypy. Minister zdrowia Ewa Kopacz odmówiła zakupu tych szczepionek, co mogło Polskę kosztować nawet 100 milionów złotych. W reakcji na to zlekceważenie niebezpieczeństwa ptasiej grypy, ówczesny rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski skierował skargę w nawiasie donos, do prokuratury, że naraża ona społeczeństwo na pandemię ptasiego terroryzmu. Rzecznik zginął w zamachu smoleńskim. też nie wypada nam komentować jego służalczej nadgorliwości wobec koncernów. Dziennikarka amerykańska Jane Bagemaster także złożyła skargę. Na kogo? Na co? Na Światową Organizację Zdrowia. Oskarżyła ją o zamiar popełnienia masowego mordu. Data skargi? 25 lipca 2009 roku. Jeżeli tak, to sprawa jest bardzo poważna. Zdawało się, że z darwinizmu pozostały tylko brednie o pochodzeniu człowieka, rzekomego kuzyna małpy. Otóż nie. Jakby w ramach rodzinnej reinkarnacji pojawił się na tym samym placu boju jego wnuk. Charles Galton Darwin. Przedstawił program bardziej niszczycielski niż ten, który zrodził się w mózgu jego dziadka. Wnuk sięgnął do żywności jako broni przeciwko ludzkości. Pisał, cytat, Nauki biologiczne proponują najbardziej ekscytujące możliwości. Sprecyzują te, które mogą odegrać wielki wpływ na życie ludzkie. Hormony te wewnętrzne wydzieliny chemiczne w dużym stopniu regulują funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Stosowanie sztucznych hormonów wykazało duży wpływ na zachowania zwierząt. Mogłyby mieć podobny wpływ na człowieka. Może być lekarstwo, które by wyeliminowało popęd łupciowy, by w ten sposób przebiegała reprodukcja ludzkości o status robotnic w ulu stworzyć efekt tego rodzaju musi mistrz i to mistrz stojący wysoko i poza przedmiotem procedur wymuszanych na jego poddanych. Koniec cytatu. Ta wypowiedź ludobójcy nowej generacji pochodzi z przerażającej książki Jackie Petru. Tytuł Prześladowania żydowskie narzędziem międzynarodowego syjonistycznego planu dominacji świata. Steven Jacobson Autor wstępu do tej książki tak skomentował propozycję Darwina Juniora. Cytat My zawsze byliśmy królikami doświadczalnymi. Plan działa tak, jakby stworzyli go dzisiaj. Mali, grubi chłopcy mają celuloidowe tworzywo sztuczne, azotan celulozy zmiękczony kamforą, substancję termoplastyczną, łatwopalną, przezroczystą, bezbarwną, na brzuchach. Wałki dookoła talii i piersi jak młode dziewczyny. Zmniejszenie piersi jest dostępne dla młodych mężczyzn, dla tych w wieku poniżej 40 lat oraz tych, którzy tracą pociąg łupciowy. Wiele kobiet albo nie może zajść w ciążę, albo nie mogą jej donosić. Skutkami tej patologii są hormony. Owe Darwina wnuka wewnętrzne wydzieliny chemiczne w dużym stopniu regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego wdzierają się do organizmu w procesie trawienia chemiożywności i absorcji osmotycznej sztucznych hormonów pochodzących z ponad 60 tysięcy źródeł. I ponownie Steve Jacobson. Kseonostregon jest syntetycznym estrogenem, sprawcą na całym świecie przypadłości zwanej syndromem nadmiaru estrogenu. Jest on obecny w naszej żywności, wodzie i powietrzu. Jemy go, oddychamy nim, pijemy go, myjemy się nim, nosimy go, śpimy na nim i w nim. Smarujemy nim siebie i nasze dzieci. Czyż nie jesteśmy malutkimi i posłusznymi pszczółkami robotnicami? Doktor Jansen alarmuje z Kanady. Przez ponad pięćdziesiąt lat widzieliśmy dramatyczny wzrost przypadków syndromu nadmiaru estrogenu z których najbardziej powszechnymi są endometriosis, nadmierny przyrost ścianek pochwy, choroba przedmiesiączkowa, włókniak pochwy, rak piersi, włóknista choroba piersi, guzy macicy i menoragioa, ciężkie miesiączki. Te dolegliwości dotykają około 50% kobiet w wieku ponad 35 lat, mieszkających w uprzemysłowionych krajach. Niektóre z nich stosują radykalne metody leczenia. Choroby powiązane z nadmiarem estrogenu są skutkiem wysokiego poziomu estrogenu w stosunku do normalnego lub niskiego poziomu progestrogenu. Rośnie ilość zachorowań na nowotwór piersi. Choruje jedna na osiem kobiet, a jedna na cztery umrze z tego powodu. Inne choroby związane z nadmiarem estrogenu to słaby popęd łupciowy ryzyko udaru mózgu i chorób serca, osteoporoza, nadwaga, nadczynność tarczycy, niepłodność oraz nowotwory jajników i macicy. Wiele z chorób kobiecych doprowadza do całkowitej lub częściowej histeroktomii – usunięcia macicy, a więc jest bardzo ważne, by zrozumieć wpływ na zwiększenie ilości tych operacji. Koniec cytatu. W tym momencie mamy coś dla czytelniczek z Poletka Polskiego. W Gazecie Lekarskiej, która dociera do większości lekarzy i to bezpłatnie, w numerze z marca 2011 czytamy rewelacyjny, w cudzysłowie rewelacyjny, artykuł zatytułowany Jak przeciwdziałać starzeniu się mózgu. Autor podpisuje się kryptonimem SZ, donosi ze światowych wyżyn amerykańskiej medycyny, cytat. Podczas ostatniego wielkiego zjazdu amerykańskich neurobiologów przedstawiono też dane o korzystnym wpływie ruchu fizycznego, podtrzymywania kontaktów społecznych, a w przypadku kobiet także zażywania estrogenów. Koniec cytatu. Co do wpływu ruchu, to mogliby sobie to odkrycie darować. Wiadomo bowiem, że ruch przedłuża życie, a my dodajemy od siebie, że nie tylko życie przedłuża, ale nawet może je zapoczątkować ale powróćmy do zbawiennej roli estrogenów, odkrytej przez mózgowców amerykańskich. Publikacja o estrogenach, stymulujących sprawność mózgu u starych osób, kończy się następująco. Cytat. Wystarczą trzy miesiące zażywania estrogenów na początku menopauzy, by zauważyć różnicę in plus w ilości szarej substancji w mózgu. Poinformował dr Paul Newhouse. W nawiasie, ze znakiem zapytania, nowy dom? Z Vanderbilt University w Nashville W prowadzonych przez niego badaniach wzięły udział 24 ochotniczki w wieku 51-71 lat. Vanderbilt? To nazwisko natychmiast kojarzy się z klanem finansowo-przemysłowych gigantów, syjonistów, którzy m.in. finansowali nazizm hitlerowski. Pan Paul Newhouse najwyraźniej ma w mózgu nadmiar estrogenów, za pomocą których robi wodę z mózgu tym 51-71 letnim kobiecym króliczkom doświadczalnym. Albo też sam przechodzi menopauzę męsko-żeńską. W sumie za ile? Powracamy jednak do doktora Jonsena, który na szczęście nie przechodzi menopauzy estrogennej. Cytat. Ilość przeprowadzonych Histerektomii w Kanadzie jest jedną z najwyższych na świecie zaraz po USA i prawie podwójną w porównaniu do większości krajów europejskich. 47% kanadyjskich kobiet w wieku do 60 lat przejdzie histerektomię, a można byłoby ich uniknąć, gdyby stosowano krem z naturalnym progesteronem, a nie sztuczne hormony na receptę. Dalej doktor Jansen wylicza źródła zenoestragenu z dopiskiem nie wszystkie. Cytat. Źródła zeno lub obcych nam hormonów, w nawiasie obcych dla funkcjonowania naszego organizmu, mogą pochodzić z wielu źródeł. Środki pielęgnacji. Mleczka kosmetyczne, mydło, szampony, oleje mineralne. W nawiasie zobacz GMO. Perfumy, lakiery do włosów, nowe dywany, pewne materiały budowlane, pewnego rodzaju mebli i artykułów dekoracyjnych, plastikowe naczynia, odświeżacze pomieszczeń, nawet odzież i tym podobne. Mówiąc krótko, wszystko powstałe na bazie produktów petrochemicznych jest naładowane estrogenem. Produkty zwierzęce, hodowane na dużą skalę, zawierające w swoim składzie pestycydy lub dodane hormony. Odnosi się to do większości mięsa i większości produktów mleczarskich sprzedawanych w większości sklepów spożywczych. Na dużą skalę uprawiane warzywa. Każde z nich zawiera osady pestycydów. Prawie cały nasz łańcuch żywieniowy zawiera zenoestragony, obce dla Twojego ciała. Większość estrogenów na receptę i syntetyczne progesterony. Progesterony akatatę, progestin, medroksy oraz tabletki antykoncepcyjne. Na dodatek, jeśli masz nadwagę lub duży stres, organizm wyrównuje to przez przyspieszoną produkcję estrogenu przez tkankę tłuszczową i adrenalinę. Koniec cytatu. Kiedy członkowie wtajemniczonych gangów publikują coś, co rzekomo dopiero planują, to możemy być pewni, że oni już to realizują, Nigdy nie chwalą się tym, co dopiero planują. Chyba, że jakiś Konrad Walenrod ich zdradzi. Książkę ludobójcy Darwina Wnuka opublikowano pół wieku temu, a doktor Jansen stosuje taki sam spóźniony przedział czasowy do czasu, gdy zaczęto notować wysoką zachorowalność na nadmiar estrogenu. Tak więc on to demaskuje po fakcie, kiedy ogary już dawno poszły w las. Jednak jest on uczciwszy niż tamten palant z Uniwersytetu imienia Vanderbiltów, propagujący estrogeny na robienie wody z mózgu kobiet po pięćdziesiątce. We wstępie do książki J. Petru czytamy retoryczne pytanie. Cytat. Czy wierzysz w to, że elita spożywa produkty genetycznie modyfikowane? Angielski książę Karol w nawiasie z elity iluminatów, jak cała rodzina królewska, jest wielkim obrońcą żywności naturalnej. Żadne produkty genetycznie modyfikowane lub napromieniowane dla mistrzów. Królowa Elżbieta I minęła setkę, a kiedy zmarła, książę Karol westchnął. Cytat. A mnie się już zdawało, że babcia jest nieśmiertelna. Jego matka, Elżbieta II, trzyma się tak dziarsko, że stówkę minie, w nawiasie chyba, jak sprinterka. Jej wnuki także nie jedzą syfów z makro czy leklerka i będą panować aż do likwidacji monarchii brytyjskiej w wyniku trzeciej wojny globalnej lub odrębnej decyzji iluminatów. Szczepienia przeciwko masowym chorobom, masowym w cudzysłowie, są już przymusowe. To jedno z uprawnień antyludzkiej elity okupującej USA. To milowy krok w kierunku redukcji populacji ludzkiej do niezbędnej liczby, w cudzysłowie, pszczół robotnic. Autorzy wstępu do książki Petru sięgają do protokołów mędrców Syjonu. Protokół numer 10. Cytat. Ale wy sami doskonale wiecie że po to, by stworzyć możliwości wyrażania swoich życzeń przez wszystkie narody, w nawiasie brakowało jeszcze pół wieku do powstania ONZ, jest nie do zrealizowania zamartwianiem się we wszystkich krajach ich relacjami ze wszystkimi rządami po to, by wykończyć ludzkość poprzez wprowadzanie rozłamów, nienawiści, walk, chorób, zazdrości i nawet stosowania tortur poprzez zagłodzenie, wszczepianie chorób, poprzez nędzę, tak by ludzie przestali widzieć wyjście inne niż ucieczka w naszą całkowitą zależność w finansach i wszystkim innym. Koniec cytatu. Oni już w drugiej połowie XIX wieku wiedzieli, że ich następcy wprowadzą w szczepianie chorób. Już od lat jest zatruwana woda za pomocą znanej substancji rakotwórczej MTBE składnika paliwa uznanego za substancję umożliwiającą jego skuteczne spalanie. Tenże MTBE łatwo rozpuszcza się w wodzie. Najmniejszy wyciek z pojemników paliwowych, nie mówiąc o katastrofach cystern czy statków, powoduje jego oddzielenie się od paliwa i wniknięcie w podziemne złoża wody. Może tam zalegać przez 50 lat. Znalazł się on w wodach każdego państwa, jego ewidentna szkodliwość jest znana od ponad 30 lat. Oto przykład możliwości zapobiegawczych władz stanowych w USA i suwerennych jeszcze państw pod warunkiem, że jego namiestnicy nie stchórzą przed ich interesami. To stan Alabama. Jego prawo stanowe zakazuje stosowania MTBE do uszlachetniania paliw. Rząd federalny pozwolił na jego stosowanie w Alabamie, ale władze stanu powiedziały nie. Dziś czysta woda praktycznie nie istnieje. Łudzimy się, że jeszcze płynie z jakiegoś źródełka lub rzeczki, z dala od przemysłu i dróg. Jest ona tylko nieco czystsza od innych. Zanieczyszczenie wody to pretekst ułatwiający dostęp międzynarodowych gangów do jej kontroli. Scripps Howard New Service z grudnia 2001 roku pisał, cytat, Gonitwa prywatnego przemysłu w celu zawłaszczenia wody, woda dla XXI wieku, stanie się tym, czym dla XX wieku była ropa. Powstaną ogromne fortuny poprzez sprawowanie nad nią kontroli. Narody będą toczyć wojny, by zapewnić sobie do niej dostęp. Prawie w każdym zakątku świata międzynarodowe koncerny rwą się do podpisywania umów, nabywania praw, zawłaszczania zasobów wody i firm ją obsługujących. Obecnie odbywa się światowa gonitwa za wodą. Już teraz, także w Polsce, nieznane dotąd przedsiębiorstwa wykupują od miast infrastruktury wodociągowe, aby nadzorować podaż i popyt wody, a w przyszłości ją uszlachetniać. Uszlachetniać w cudzysłowie, koniec cytatu. Tak docieramy do tematu kontroli klimatu, a w niej do manipulowania suszami i powodziami. Na pierwszym planie staje tu okryty ponurą, sławą system harp. Program emisji gigantycznych strzałów elektroenergetycznych na ukierunkowane cele, o czym piszemy w innym miejscu. Największy taki system istnieje na Alasce, na powierzchni około 40 hektarów. To system anten dość niewinnie wyglądających. Istnieje sześć takich wyrzutni. Wyrzutni w cudzysłowie. Najnowszym wynalazkiem w programie zniewolenia ludzkości jest handel czystym powietrzem pod pretekstem walki z ociepleniem klimatu. To diabelski wynalazek hazarskiej dziczy w wymiarze globalnym. Emisja gazu CO2 to potężna amunicja w walce z ociepleniem klimatu. Rzekomym horrorem oczekującym ludzkość w najbliższych dziesięcioleciach. W związku z tym uruchomiono bezczelny system handlu czystym powietrzem. Za emisję CO2 pobiera się gigantyczne haracze. Podamy skrajny przykład stosowania terroru ocieplenia klimatu. Oto uzbrojone oddziały wojskowe działające w imieniu brytyjskiej firmy handlującej emisjami dwutlenku węgla, zwane ochroniarzami przyrody, wspierane przez Bank Światowy, Podpalali domy i dopuszczali się morderstw, aby eksmitować Ugandyjczyków z ich wiosek. Banda ochroniarzy przyrody zajęła ich ziemię i spaliła domy w celu ochrony przed globalnym ociepleniem. Oczywiście globalnym ociepleniem w cudzysłowie. Tak oto terror globalnego ocieplenia przechodzi w krajach trzeciego świata w fazę terroru fizycznego. Pacyfikacje zostały zamówione przez New Forest kompany zajmującej się rabowaniem ziemi w Afryce, aby rzekomo sadzić na niej drzewa. Następnie firma ta sprzedaje kredyty CO2 międzynarodowym korporacjom. Gang udający firmę ochrony przyrody jest wspierany finansowo i organizacyjnie przez Bank Światowy i HSBC. W Radzie Dyrektorów Firmy zasiada zarządzający dyrektor tegoż HSBC, Sayad Sabur a także byli bankierzy Goldman Sachs. Firma twierdziła po pacyfikacjach na fali protestów, że mieszkańcy spalonej miejscowości Kicucala opuścili wieś w sposób pokojowy, pokojowy w cudzysłowiu, i dobrowolnie, również w cudzysłowie. Zapewne tak samo dobrowolnie, jak opuszczali swoje palone domostwa mieszkańcy setek polskich wsi podczas okupacji niemieckiej. Mieszkańcy wiosek spacyfikowanych przez miłośników przyrody opowiadali, jak siły bezpieczeństwa podpalały domy, spaliły w płonącym domu ośmioletnie dziecko, grożąc każdemu, kto stawiał opór podczas bestiarskiego bicia bezbronnych. Cytat. Byliśmy w kościele, wspominał jean Marię Tuszebe. Na ruinach swego domu ojciec dwojga dzieci. Słyszałem strzały. Przyjechały samochody z uzbrojonymi ludźmi i policją. Kierowali się wprost do domów. Zabierali nasze materace, poduszki, łóżka, talerze i kubki. Wtedy zobaczyłem, że mają pudełka zapałek w swoich kieszeniach. Koniec cytatu. W obronie ociepleniowych kryminalistów wystąpił New York Times. Ociepleniowych w cudzysłowie. Cytat. Ale w tym przypadku rząd i firma stwierdziły, że osadnicy mieszkali nielegalnie i eksmitowano ich dla dobra sprawy, to jest ochrony środowiska i pomocy w walce z globalnym ociepleniem. Koniec cytatu. Dodajmy od siebie, iż oni walczą z globalnym ociepleniem jeszcze innymi sposobami. Eutanazją bezpośrednią i eutanazją rozpisaną na dwa pokolenia za pomocą szczepień, manipulacji genami, żywnością, etc. Niezależne reporty opisywały, jak ta brytyjska firma współpracowała z rządem Ugandy w brutalnym usuwaniu 20 tysięcy mieszkańców z ich domów i wiosek, stosując przemoc i pacyfikacyjny terror w rabunku cennych gruntów rolnych, które zostaną wykorzystane do wielomiliardowej piramidy finansowej pod kryptonimem wojny z CO2. Cytat. Nie mam już własnej ziemi. Nie jest możliwe wykarmienie moich dzieci. One tak wiele wycierpiały. W niektóre dni wszystko, co jedzą, to kaszka z mąki kukurydzianej, w nawiasie zmodyfikowana, w ramach GMO. Przez kilka dni nic nie jedliśmy. Zwierzał się rolnik Francia Langolli, któremu ziemię uprawną zagrabiła banda New Forest. Tymczasem w Brazylii dzieje się coś dokładnie przeciwnego. Indianie, w cudzysłowie Indianie, czyli rdzenni mieszkańcy tego kraju z plamienia Guarani, zamieszkujący Brazylię Południową, wezwali koncern Shell do opuszczenia terytorium ich rezerwatu getta. Jak mówili przedstawiciele Indian Guarani, ten paliwowy gang, budujący fabryki etanolu, powoduje wzrost chorób wśród miejscowej ludności – oraz katastrofalnie niszczy ekosystem. Tamtejsi przywódcy Indian dobrze już znają w praktyce treść słowa ekosystem. W ich obronę włączyła się grupa działaczy Survival International, śledzących m.in. przypadki naruszania praw człowieka przez międzynarodowe gangi zwane korporacjami. Stwierdzają, iż Indianie, guarani obecnie żyją w przepełnionych rezerwatach w skandalicznych warunkach. Wielu z nich ginie w walkach z doskonale uzbrojonymi najemnikami globalnego gangu paliwowego o nazwie Shell. Ich zawodowi mordercy dokonują rajdów na tereny Indian i dokonują rzezi opornych. Tak oto wyimaginowane ocieplenie klimatu jest wykorzystywane do neokolonizacji trzeciego świata. Pilotują ten program banksterzy z Goldman Sachs i ONZ oraz Banku Światowego i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Terror paniki o rzekomym ociepleniu klimatu jest wpisany w permanentną psychozę strachu rozpoczętą już w epoce zimnej wojny. Po dziesięcioleciach wyprodukowano terror terroryzmu, burząc wieże nowojorskie, masakrując pod pretekstem wojny z terroryzmem Afganistan i Irak, potem siejąc psychozę strachu na tle epidemii ptasiej grypy, świńskiej grypy, zarazków ebola i innych. Zbrodniczy interes się kręci. Prowadzi to do aktów ludobójstwa w krajach takich jak na przykład Haiti. Podwojenie cen żywności zwiększa tam głód, ubóstwo i śmierć. National Geographic stwierdził w swoim raporcie, cytat, Wraz z rosnącymi cenami żywności, najbiedniejsi obywatele Haiti nie mogą pozwolić sobie nawet na talerz ryżu, przez co muszą podjąć desperackie kroki, aby zapełnić swoje żołądki, spożywając błoto. Błoto w cudzysłowiu. Sytuacja ta jest częściowo spowodowana wzrostem globalnego popytu na paliwa. Ale dlaczego światowe media czy organizacje o tej sytuacji w ogóle nie wspominają? Koniec cytatu. Nadrzędnym celem jest jednak depopulacja ludzkości, a w nim mantra o cofaniu rozwoju przyjęta przez krzyżowców ocieplenia klimatu egzekwowana i finansowana przez Bank Światowy i MFW, aby rzekomo redukować dwutlenek węgla, życiodajny gaz, którym rośliny oddychają, a ludzie wydychają. I właśnie dlatego biedne kraje odrzuciły słynny protokół z Kopenhagi w ograniczeniu ocieplenia. Odmawiają jego podpisania takie giganty emisji CO jak USA i Chiny. Administracja kukły banksterów prezydenta Baracka Obamy Wspierana przez noblistę Alagora... Gora, tu mamy odnośnik i czytamy, rosyjski Żydo Hazar, wnuk przyjaciela Lenina, forsuje politykę utrzymywania krajów rozwijających się w stanie permanentnego zacofania, blokowania ich planów budowy elektrowni węglowych. To gwarantuje, że miliony umrą z głodu, braku dostępu do szpitali i usług medycznych. Z wyjątkiem oczywiście masowych szczepień przeciwko muchom, komarom, ospie, grypom. ONZ ogłosiła niedawno, 2012 rok, że przygotowuje się do powołania, uwaga, Zielonej Armii Klimatycznych Sił Pokojowych. Jeszcze jednego gangu, oczywiście o zasięgu światowym. Koniec rozdziału. Następny rozdział, 12 jest zatytułowany Terror Szczepień